Tak no, jego nie ma walczyć ze snokiem, stąpił do walki snok jego angolowie, ale nie przemnił. I już się miejsce dla w niebie nie znalazło, I został skręcony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został skrącony na ziemię, a z wiód skrąceni zostali jego angolowie. I usłyszałem doność głos mówiący w niebie. Teraz na zbawienie, potęga i kurowanie Boga naszego władza jego pomazanca. Bo osarżyciel braci naszych został strącony. Ten co dniu i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym, a oni zwyciężyli dzięki baranka i dzięki tworu swojego świadectwa i anulowali burszty aż do śmierci. Dlatego radujcie się, nie wiesz o nich mieszkający. Jada ziemi i morze, bo wstąpił na wazji dla a łami z wielkim dniem, świadom, że małym oczakiem, ma a kiedy ujrzał że został strącony na ziemi, począł ścinać mu gwiazdę. Rodziła mężczyznę i pani niewiście raz przywlokowała piotrygo, by na pozycji nie leciała do swojego miejsca, gdzie z drzewem przez czasy czasu i, i połowę czasu. Za odwęża, a wąsy za niewiasną wypuścił z zadziew wody od rzekę, żeby ją rzeka uniosła, lecz że nie przyszła z pomocą i otworzyła zemstą gatun i pochłonęła rzekę. Tylko snop ze swej dzień wypuścił, i rozgniewał się snop na walkę, i podczerbił rozpocząć walkę w jej wielką stronę. Zbyt nic, zastrzegony przed razem do... To jest pojazd na jest samolubiec, jest na